Cierpienie Kościoła, jak pokazuje nam Nowy Testament, cierpienie Bożego Ludu za wiarę, nie jest czymś, co powinno nas dziwić. Nie jest czymś, co powinno budzić pytania dotyczące dobroci Boga, chociaż czasami takie budzi. Pan Jezus powiedział, Mnie prześladowali i Was będą prześladować. Mnie nazwali Belzebubem, Także i was będą tak nazywać. Nie jest sługa większy nad swojego mistrza. Jak wiemy pierwsze wieki Kościoła to były wieki wielkiego cierpienia, wieki wielu ofiar. I na przestrzeni mijających wieków, w różnych miejscach, z różnym nasileniem Boży Kościół był i jest prześladowany. W ostatnich czasach, w ostatnich latach widzimy nasilanie się tych prześladowań. W wielu krajach na nowo ta nienawiść, ta niechęć, wrogość do Chrystusa i Jego Kościoła się wzmaga. W obliczu tego rozlicznego ludzkiego cierpienia winniśmy pamiętać o cierpieniu naszego Pana, który, aby nas zbawić, aby nas ratować, pozwoliłby grzeszni ludzie w taki sposób Go potraktowali, zbili Wyszydzili, sprawili, że Jego wygląd nie był podobny do ludzkiego. Zlany, zbroczony krwią, zawisł na krzyżu, słabości. Jezus, mówiąc do swoich uczniów o swoim krzyżu, mówi o tym, żeby Go naśladowali, i brali na siebie swój krzyż. Byli gotowi, tak jak On cierpiał, również cierpieć. To zbawienie, które Jezus w pełni zdobył swoją śmiercią, swoim cierpieniem, nadal jest rozgłaszane w cierpieniu. Ci, którzy głoszą to zbawienie, są w nienawiści u tego świata. Spotkają się z wyszydzaniem, spotkają się z drwinami, spotkają się z różnego rodzaju formami prześladowań. Pan Jezus powiedział, byśmy do końca naszych dni na tej ziemi pamiętali o Jego krzyżu, abyśmy regularnie zwracali nasz wzrok na krzyż, abyśmy rozmyślali nad Jego cierpieniem i nabierali otuchy. Zobaczyli w krzyżu moc sprawiedliwego cierpienia. Zobaczyli w krzyżu Bożą mądrość, aby kiedy objawiła się słabość Jego ciała, objawiła się Wydawało się Jego bezradność. Objawiła się też Boża zbawcza moc. Dokonało się zbawienie ludzkich dusz, oczyszczenie ludzi z tego, czym w żaden inny sposób nie da się ludzi oczyścić. Pan Jezus powiedział, że nie ma innej możliwości zbawienia nas. Kiedy modlił się w Getsemanę, prosił Ojca, aby oddalił od Niego ten kielich cierpienia, jeśli to jest możliwe. Ale jak widzimy, nie było to możliwe. Jezus musiał wypić ten gorzki kielich cierpienia, aby nas zbawić. I my nie możemy o tym zapomnieć. Jeśli zwiemy się Jego uczniami, jeśli jesteśmy Jego uczniami, musimy też brać pod uwagę cierpienie w naszym życiu, w życiu naszych braci i sióstr i stać przy tych, którzy cierpią, wspierać ich, modlić się za nimi, jak tylko możemy ulżyć ich niedoli i być przygotowanymi na to, że i jeśli Bóg tak sprawi, i my sami będziemy uczestnikami tego cierpienia. I obyśmy sobie tego nie poczytywali za hańbę, ale jak Boże Słowo mówi, radowali się i weselili, wiedząc, że wielka jest nasza zapłata w niebie, wiedząc, że taki los spotkał wielu świętych proroków, wielu Bożych mężów. I abyśmy nie byli bezmyślni jak ten świat, który nie dostrzega sensu w cierpieniu, ale żebyśmy modlili się, aby to cierpienie, które przechodzimy nie okazało się daremne, ale aby Bóg wykonał swoją pracę w nas i wykonał pracę w innych. Jestem głęboko przekonany, że cierpienie Bożego Ludu ma równie głęboki sens jak cierpienie Pana Jezusa Chrystusa, do którego Boży Lud należy. Który, jak Bóg mówi, kto Jego dotyka, dotykam źrenicy mojego oka. Kto niszczy Kościół Boży, tego zniszczy Bóg. Kochany Panie, pomóż nam patrzeć na Twój krzyż, nie tak jak ci, którzy tam stali pod krzyżem i drwili, którzy nie rozumieli, co się tam dokonuje, którzy byli gapiami, obojętnymi obserwatorami, których emocje zostały poruszone, ale których umysły, wielu z nich, pozostały w ciemności. Panie, modlimy się, by Twój Święty Duch pomógł nam patrzeć na krzyż ze zrozumieniem, z głębokim przejęciem, z miłością, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z poddaniem się Tobie, z gotowością naśladowania Ciebie. Modlimy się, by Twój krzyż dokonywał w nas zbawczego dzieła, uśmiercenia tego wszystkiego, co przyziemne, zmysłowe, co grzeszne. Obyśmy prawdziwie z Tobą się zjednoczyli w Twoim cierpieniu, w Twojej hańbie, aby mieć też udział w Twoim zmartwychwstaniu i Twojej chwale. Obyśmy nie dali się zwieść łudzie tego świata i doczesnych przyjemności i korzyści i zysków, jakie ten świat oferuje w zamian za naszą duszę. Obyśmy zachowali duszę, obyśmy zachowali nasze życie, umierając dla Ciebie. I niechaj Twoje imię będzie uwielbione w każdym z nas. Amen.